Podcast Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Darek audycja numer 188 witam w kolejny jesienny dzień, zapraszam do słuchania podcastowej dziewiątki, a dziś opęta nas film, a dokładnie magazyn dziewiąty film Horror, na który zapraszam w imieniu Adama, to już za chwilę na początek będzie krótkich kilka informacji dotyczących tego co Ośrodek Kultury górze Zamkowem przygotował dla wszystkich w Lubinie zapraszam do słuchania podcastu numer 188 Złota Polska Jesień Z podcastem Radio 9 Lubin Obiecanych kilka informacji dotyczących tego, co w Ośrodku Kultury Wzgórze Zamkowe. Book Crossing to ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, i właśnie w Lubinie w Ośrodku Kultury Wzgórze Zamkowe. A idea ta zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały już świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku, a w Lubińskim Ośrodku Kultury Wzgórze Zamkowe od 2009. Book Crossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie. Niesienie poziomu czytelnictwa i rozpowszechnianie samego faktu czytania polega na zostawianiu przeczytanych już książek w miejscach publicznych, w parku, w pociągu, w pubie, w wybranym sklepie, teatrze, kawiarni, galerii, kinie, gdziekolwiek, jak również w miejscach specjalnie, w tym celu przygotowanych, na półkach stolikach, regałach, tylko po to, by kolejny znalazł z tej książki mógł ją przeczytać i po prostu przekazać dalej. Zachęcamy do wzięcia książki z regału, który znajduje się przy sekretariacie w budynku głównym Ośrodka Kultury Zgórze Zamkowej w Lubinie. A więcej informacji m.in. na stronie www.bookcrossing.pl Nie pozostaje nic innego jak podać książkę dalej. A wkrótce rozpocznie się również miesiąc listopad i również wiele atrakcji w Ośrodku Kultury w Wzgorze Zamkowe, m.in. cykl spotkań Akademii Rzemiosła Artystycznego, a tematem listopadowych spotkań będzie fotografia cyfrowa. Zajęcia odbędą się 10 i 17 listopada. Więcej na ten temat na stronie internetowej Ośrodka Kultury Wzgorze Zamkowe oraz w kolejnym podcaście o numerze 189. To wszystko w krótkich informacjach kulturalnych, a już za chwilę magazyn ten dziewiąty film horror, na który zapraszam, oczywiście w imieniu Adama. Dziewiąty film horror. Piekielny i straszny magazyn filmowy o klasyce gatunku. Horror obejrzysz na ekranie. O horrorze posłuchasz dziewiątce. Przed mikrofonem. Adam zaprasza. Witam Państwa serdecznie. Dziewiąty film horror. W tym wydaniu kontynuujemy serię którą rozpocząłem w poprzednim odcinku 7.8.9 czyli najlepsze, najbardziej e, godne polecenia horrory od lat 70. do 90. Ostatnio były lata 70. Przeskakujemy więc do lat 80. Można powiedzieć, lata te były jeżeli chodzi o tematykę filmów grozy skondensowane we wszelkiego rodzaju potworach i duchach. Ale przeglądałem ostatnio fora internetowe i natrafiłem na taki film jak Opentanie Film z 1981 roku. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że reżyserem filmu jest Polak, Andrzej Żuławski. Dążyłem temat bardziej. szukając oczywiście filmu, gdzie go można kupić gdzie go można obejrzeć. Okazuje się, że film wydał SPI Polska w pakiecie 3-płytowym na DVD. Pakiet to kolekcja filmów z Isabelle Adiani, z francuską aktorką, która właśnie zagrała w tym filmie Opętanie. Mam właśnie przed sobą tą kolekcję trzech płyt DVD, a wśród nich ten film, o którym będę opowiadał za chwilkę, bardziej szerzej. Wśród innych filmów, z tego co tutaj widzę, to komedia romantyczna albo jakiś dramat. Wszystkie filmy z lat 80 i tak spoglądając na filmy reżyserów Polaków, którzy kręcili je przez ostatnie dziesięciolecia, nie ma tego dużo. Ogólnie w Polsce jest to temat mało znany i mało popularny nawet. Jeżeli chodzi o sławnych reżyserów polskich, oczywiście nasuwa nam się na początku nazwisko Roman Polański. No ale co takiego? 68 rok, dziecko Rozmery, rok wcześniej nieustraszeni pogromcy wampirów i nic więcej a tutaj w latach 80. na początku Andrzej Żuławski wpadł na dość ciekawy pomysł jego film zaczerpnął całą jakby historię całą bazę podstawę do tego aby ten film powstał wyszła od Lwarto stoja, który napisał Annę Karaninę Pisząc tą swoją powieść, miał jakby na uwadze upokorzenie kobiet, upokorzenie matki, upokorzenie pci pięknej. I to była jakby taka podstawa sugerująca Żuławskiemu, w jakim kierunku ma iść jego ideologia odnośnie scenariusza do tego filmu. No ale z początku były problemy. Raz, że w lat 80. oczywiście komunizm stan wojenny, w Polsce jakby nie tolerowano tego rodzaju ekspresji na ekranie. Musiał więc szukać pomocy z zagranicy, z Europy, ale gdzie najlepiej szukać osób, które mogłyby pomóc w nakręceniu filmów? Musiał wyjechać do Stanów Zjednoczonych, aby rozpocząć swoją przygodę z filmem Opętanie dostał sfabrykowane zaproszenie do Stanów Zjednoczonych. Musieli mu dać dolary i paszport. No bo w tamtych latach nie było to na porządku dziennym. Szczęśliwie wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam zaczęły się jakby spotkania z producentami, z tym całym światem filmowym, w którym szukał swojej szansy. Pierwszym, który przyjął współpracę, był Frederick Tuten. Gdy przyjechał do Stanów, zapukał do jego drzwi, a przed żławskim, postać dość mizerna i od razu on powiedział koleś, nie wyglądasz mi na typowego producenta jeśli chodzi o, o branżę filmową coś między nimi zaiskrzyło, jeśli chodzi o, o tutaj grunt filmowy walczyli nad scenariuszem do tego filmu była to burza mózgów, można powiedzieć nad niczym się nie zgadzali, cały czas się złościli jeden na drugiego ale to jakby wynikło na plus dla tego scenariusza, scenariusz ogólnie powstał w 10 dni zabawna historia Okazuje się, że pewnego dnia, w hotelu, w którym był Żuławski, zabrakło finansów, aby spłacić pokój hotelowy. To jakby pokazywało, z czym borykała się branża filmowa, i zaczęło się poszukiwanie producenta, który by wyłożył pieniądze na tego rodzaju produkcję. Wiele osób odmawiało, między innymi Paramount, który w tamtych czasach produkował sławny już piątek 13, ale znalazła się jedna osoba mieszkająca w Paryżu, Marie Laurie Ray i ona czytając ten scenariusz od razu wiedziała, z czym tak naprawdę ma do czynienia, zaryzykowała i rozpoczęła się jakby cały proces szukania aktorów do głównych ról w tym filmie. Na początku oczywiście, jak tutaj mówimy o w branży francuskiej filmowej w nazwisko padło pierwsze Isabelle Adiani aktorka, która właśnie zagrała w tym filmie na początku odmówiła więc postanowiono, że zatrudni się drugą aktorkę na jej miejsce Judy Davis jeżeli chodzi o rolę męską tutaj jakby duży plus dla tego filmu to rola męska aktor Sam Neill czyli bardzo znana postać kina amerykańskiego który wcześniej w tamtych latach zaimponował producentce w filmie My Brilliant Career. No ale tak spoglądając Sam Neil, Judy Davis, coś tutaj nie pasowało. I ponownie zaczęto na namawiać Isabelle Adiani, aby przyjęła pierwszoplanową rolę e, żeńską. Francuski operator, który tworzył zdjęcia do, do tej produkcji. Powiedział wprost, że to jest scenariusz, to jest film dla tylko i wyłącznie Izabel Adjani. Namawiano ją parę dni, w końcu się zgodziła. Rozpoczęto zdjęcia do tego filmu. Zdjęcia były kręcone w Berlinie. Berlin, I jeszcze mur berliński był w tamtych czasach, przecież. I to jakby wskazywało na e, taki wyraz, dość mroczny wyraz filmu, ponieważ kręcono tuż obok bur, muru berlińskiego. Była to dzielnica turecka w Berlinie. To dość ponura, można powiedzieć, dzielnica, jeżeli chodzi o zdjęcia do tego filmu. Mamy tutaj ogół muru berlińskiego. Tak naprawdę to, co jest, wszystko jest od muru berlińskiego po Kamczankę w Rosji. Dawało się odczuć jakby cały jakby sens komunizmu, który wypływał po tamtej stronie. Jakby można powiedzieć, on promieniował. Rozpoczęto zdjęcia do filmu. Cała koncepcja opętania Bazowała również na filozofii samego reżysera odnośnie takich filmów, bo z założenia nie był to horror, on można powiedzieć stał się filmem grozy. Reżyser kręcił takie filmy jak Na Srebrnym Globie z 1987 roku oraz Diabeł z 1972. Te wcześniejsze właśnie filmy z lat 70. to były takie naleciałości pod ideologię tego filmu Opętanie. Ta cała wizja, wizja komunizmu, który zagraża światu zachodniemu, po części można też powiedzieć jego wizja prywatnego życia. W 1951 roku nakręcił film Trzecia część nocy. Tam poznał aktorkę Małgorzatę Branek, ożenił się z nią, ma z nią syna, ale niestety ona odeszła od niego, odeszła od niego do innego faceta. I można powiedzieć, to jest taki przekład tego, co możemy zaobserwować w filmie. I oto historia. Mąż Mark wraca do swojej żony i do swojego syna, bo był na delegacji. I niby jest wszystko ok, ale tak naprawdę zaczynają pojawiać się powoli zgrzyty między nimi. Ona sugeruje mu, że chce rozwodu. Coś się dzieje. Coś wpływa na jakby ten spokój rodzinny. W filmie pojawia się również kochanek naszej bohaterki. Heinrich. To jest jakby taki ukłon w stronę Niemiec. Ale coś okazuje? Nasza bohaterka Ann nie idzie ani do Heinricha, ani do innego kochanka. Tak naprawdę oddala się do innego budynku oddala się do innego pomieszczenia staje się jakby neutralną osobą, jakby w oddzielnym świecie żyła i tutaj rozpoczyna się wizja reżysera ponieważ w zamyśle było stworzenie jakby takiego zła, który rujnuje rodzinę który rujnuje szczęście i sam Friedrich Tutten nawet nie wiedział, że Żławski ma pomysł na urzeczywistnienie tego tego potwora, można powiedzieć, że on będzie w formie namacalnej. W filmie mamy y, okazane, jak ten stwór wygląda, ale to jest tak pokazane w, w świetle w takim półmroku, że tak naprawdę nie wiadomo, co, je, co tam się znajduje. Y, An można powiedzieć, prowadzi takie podwójne życie, sprowadza tam mężczyzn, nawet Mark, który niepokoi się oczywiście o swoją żonę, wynajmuje prywatnego detektywa. On również ginie, ale to właśnie nie z ręki samej Anty, tylko z ręki tego, tego okrucieństwa, czym, czym się stała, do czego doprowadziła. Film ogólnie nie jest lekki. Z tego, co ja tutaj właśnie opowiadam, dużo osób może z początku właśnie wywnioskować, że tak naprawdę o co chodzi w tym filmie. Nie? Przeczytam może opis, recenzję samego dystrybutora. Opętanie. To oryginalny film Andrzeja Żuławskiego. Psychologiczne studium obsesyjnej miłości. Popadania w obłęd, zbrodnię i seksualne wyuzdanie. To taki, taki jakby dość ogólny wyraz tego, co chciał przekazać Żuławski w filmie. I przede wszystkim to opowieść o mrocznych stronach natury człowieka. Aktorzy tutaj występują jakby pod wpływem narkotycznego odurzenia, tak można powiedzieć. Jest taka jedna scena, gdzie główna aktorka próbuje wyrzucić z siebie zło. Ale jak to, jak to nakręcić? Jak to ukazać? I tak naprawdę stara się ona porzucić tą swoją codzienność, tą negatywną energię, którą jakby pochłoniła. I Dość interesująco, ciekawie jest to przedstawiane. Oczywiście nie, nie wszystkim może się to spodobać. Reżyser, mówiąc aktorce, jak to ma zagrać, powiedział coś takiego, fakty the air, czyli pieprz powietrze, albo spółkuj z powietrzem. I ona musiała to tak zagrać, jakby rzeczywiście coś z siebie odganiała. Zło przyjmuje materialną twarz. Jest to pewnego rodzaju system, warstwy fikcji, kłamstw, ideologii, jak to sam reżyser mówi. I zadaje oczywiście pytanie, czy to wyszło z nas, czy to wyszło z zewnątrz. Chciał właśnie tutaj przedstawić Berlin jako takiej... Miejsce, mur berliński, Krzyżek, gdzie właśnie ludzie zginęli. Parę ciekawostek odnośnie filmu. Budżet filmu wyniósł 2,4 miliona dolarów. Początek zdjęć to lipiec, 7 lipca 1980 roku, a zdjęcia skończyły się na wiosnę 1981. Dodatkowe akcenty polskie w filmie muzyka Andrzej Korzyński oraz jeden z operatorów kamery Andrzej Jaruszewicz, który również kręcił zdjęcia w filmie Diabeł oraz na Srebrnym Grobie. To, co powiedział Jaruszewicz odnośnie tego filmu, to, że sceny filmowano szerokim obiektywem, a co za tym idzie, jak należy tym szerokim obiektywem operować, to przede wszystkim nagromadzić na planie elementy ważne, a wyeliminować te nieważne. Często kamera była operowana z ręki, nie była na statywie, ale ona musiała być w taki sposób operowana, żeby widz nie myślał, że o, to kamera tak naprawdę, czyli ona ma opowiadać historię, a nie my, my mamy myśleć, że widzimy scenę z ujęcia z kamery, tak naprawdę. Czy mamy podążać za bohaterem? Jest to tak zwana jaką powiedział kamera mądra, czyli nie może się trząść, widzi z najlepszego punktu widzenia właśnie teraz. Odnośnie potwora, jaka była wizja na tego potwora, to po części niektórzy opowiadają, że skłania się do postaci z filmu na srebrnym globie, gdzie tam były właśnie postaci z fantastyki. Na początku sam reżyser zaczął wymyślać różnego rodzaju postaci, potworów i w pewnym momencie, gdy byli w Stanach Zjednoczonych zobaczyli premierę filmu Obcy i powiedział, o właśnie, coś podobnego chciałbym widzieć w filmie gdy w końcu po wielu rozmowach z różnymi osobami od efektów specjalnych namówili włoskiego reżysera Carlo Rambaldiego, aby stworzył w swoim studiu tego rodzaju monstru. I tu ciekawa, interesująca perypetia odnośnie przybycia tych manekinów, tych rekwizytów, potworów do samego Berlina. Na lotnisku było pięć skrzyń potworów. Dwóch funkcjonariuszy policji zaciekawiło właśnie te skrzynie i kazali otworzyć jedną z nich. Gdy to zrobił, za chwilę zamknął ją bardzo szybko. Także sam fakt, co zauważył, widocznie go w ten sposób przeraziło, że postanowił dać sobie z tym spokój. Film był nominowany w Cannes w 1981 roku. Aktorka Izabel Adjani dostała nagrodę za główną rolę żeńską, ale tak naprawdę ten film zbytnio nie był doceniony w Cannes. Dostał również rok później Nagrodę Cezarów w 1982 również za rolę żeńską Izabelę Adjani. Ale powracając jeszcze do Cannes w 1981 roku, na pierwszym planie odnośnie polskich reżyserów był Andrzej Wajda i Człowiek z Żelaza. Film był zakazany w kinach niemieckich i brytyjskich, a w Stanach Zjednoczonych był skrócony aż o 45 minut. To świadczy o tym, jaka była cenzura w tamtych latach w kinie, i co tak naprawdę można było puszczać w określonych miejscach na świecie, w kinach. Tak naprawdę Żuławski, który rozpoczął swoją pracę z europejskim kinem, z francuskim rynkiem filmowym, bardziej poszedł właśnie w tą stronę. Tutaj jakby dostał takie pozwolenie na tego rodzaju filmy. Co już można jeszcze dodać o tym filmie? No Każdy musiałby go na początku obejrzeć, żeby zrozumieć całą, całą, jakby, całą wizję Żuławskiego. Nie jest to film dla, dla każdego, nie jest to film prosty. Ma dużo tutaj warstw psychologicznych. Nie jest właśnie to typowy horror, tak jak wspomniałem. W ogóle każdy film Żuławskiego jest, można powiedzieć, oryginalny. Istnieje przez dłuższy czas, czyli tak jak go sobie teraz odświeżymy, Również zachwyca i daje do myślenia. Także jest to coś świeżego, nadal świeżego. Gorąco polecam, a już w następnym wydaniu 9 film horror filmy z lat 90. Zbliżamy się powoli, wolnym, ale szybszym niż zombie krokiem do halloweenowego wydania 9 film horror. Do usłyszenia.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 jesienne wieczory, dobry film, dobre towarzystwo, to to, co możemy wam zaproponować. Mam nadzieję, że Adam i magazyn 9 film horror i podcastowa dziewiątka były wam pomocne dzisiaj przy wyborze repertuaru filmowego i wybierzecie być może właśnie jakiś horror. Zapraszam oczywiście do kolejnego podcastu, bo dziś już to wszystko. Kolejna audycja może 189 już za kolejne dwa tygodnie. Ja oczywiście zapraszam. Przypomnę tylko, że w dzisiejszym podcaście usłyszeliście między innymi jako podkład muzyczny do magazynu 9. Film Horror, utwory pochodzące z serwisu FreeSound, oczywiście na licencji Creative Commons. A jakie to są utwory, znajdziecie w opisie na blogu dzisiejszego podcastu. Zapraszam do audycji numer 189, jak wspomniałem, za dwa tygodnie, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!